Problem leży zawsze po stronie człowieka. Czyli widzimy, że z Bogiem nie ma żadnego problemu. On jest i jest dobry. Ale problem jest po stronie człowieka. I po pierwsze, problemem człowieka jest grzech. Posłuchajcie, problemem człowieka nie jest szatan w ogóle. Szatan to jest zwykła menda społeczna. To jest nikt. I to, co jest bardzo ważne dla nas, My nie możemy szatanowi nadawać rangi. Nadawanie szatanowi rangi powoduje, że my go tym karmimy. Kiedy czytamy dobrze Biblię, to widzimy, że Bóg tak przeklina… Bóg różnie przeklął różne stworzenia. Mężczyzna został przeklęty w ten sposób. Krótko powiem jeszcze, żeby to było lepiej zrozumiane. Mężczyzna wszedł w przestrzeń przekleństwa, ponieważ Bóg zasadniczo… On nie przeklina, czyli On nie niszczy. Pamiętajcie, Bóg nie niszczy, natomiast zasady, o których mówimy, one powodują, że ludzie albo odnoszą sukcesy, albo odnoszą porażki. I teraz przekleństwo, w które wszedł Adam, dlatego że nie chciał być wiernym Bogu, było to, będziesz ciężko pracował na ziemi, która będzie wydawała która będzie dawała małe efekty. Rozumiecie jakie przekleństwo? Będzie ci ciężko i będziesz miał mały sukces. Kobieta, Ewa, wchodzi w przekleństwo niszczące jej zdrowie, niszczące jej kondycję psychofizyczną. W boleściach będziesz rodziła dzieci, tak? lecz do męża będą cię ciągnęły twoje pragnienia. Czyli jakby ona, w wyniku tego, że nie zaufała Bogu, wytraca autorytet życiowy. Ona wytraca jakby e, pułap szczęścia osobistego. Okazuje się, że ona jest w ogóle zależna, zobaczcie, okazuje się, że jest zależna od swojego męża, a mąż jest w ogóle zależny od natury. I w ogóle kicha po całości, wiesz, nie? Ale jest jeszcze sprawca tutaj całego zamieszania, magister inżynier Lucyfer, tak? I mówi tak, a Ty będziesz pełzał, dlatego ja kiedyś nieraz powiedziałem, ja nie wiem, czy kiedyś węże nóg nie miały, dlatego ja nie wiem, nie mamy takich założeń w ogóle. Ty będziesz pełzał na brzuchu i prochem będziesz się żywił. A Słowo Boże wcześniej mówi, że z prochu ziemi Bóg stworzył człowieka. Czym się będzie, czym się żywi szatan? naturą człowieka. Co jest żerem diabła? Natura człowieka. Dlatego też musimy się narodzić na nowo, ponieważ nasza stara natura musi umrzeć. Żeby szatan nie działał w naszym życiu, rozumiesz, to trzeba go bydlaka zagłodzić. On nie może żreć prochu. Jeżeli masz proch, patrz, ludzie narodzeni z nienarodzeni z Bożego Ducha są ludźmi prochu. Oni mają starą naturę, która jest naturalnie z prochu, i diabeł się tym żywi, on żre to, demony to żrą, Czym się, jak, jak demony funkcjonują w życiu ludzi? Na pułapie ich starej natury, jeżeli chodzi o nieodrodzonych z Bożego Ducha ludzi, i na pułapie śladów naturalnych w duszach. Żaden demon nie może dotknąć Twojego życia, jeżeli Ty nie będziesz dawał mu pokarmu. Koniec, kropka. Diabeł nie jest głównym winowajcą w naszym życiu. Pamiętajcie, głównym winowajcą w naszym życiu jest grzech, czyli odstępstwo od Bożych prawd, od Bożej, Bożej mentalności. Zobaczcie, kiedy usługujecie ludziom, inaczej jeszcze powiem, kiedy rozważacie swoje życie, to musicie zrozumieć, że problemem nie jest diabeł. Problemem jest furtka dla diabła. Problemem nie jest szatan. Kiedy szatanowi odbierzesz żer, tak, to on się wykończy z głodu. Kiedy demonom odbierzesz żer, to się wykończą z głodu. Ale jeżeli na przykład wyrzucamy demony z ludzi, a ludzie nie chcą odebrać żeru demonom, to potem te demony przychodzą z powrotem do tych ludzi. Jeżeli my, na przykład, usługujemy ludziom i będziemy usługiwać ludziom na takich zasadach, że my wszystkie winy ich życia będziemy zrzucać na diabła, rozumiecie? To będziemy mieli wielki problem. My musimy ludziom mówić bardzo ważną prawdę: prawdę w liście do Rzymian. List do Rzymian. Trzeci rozdział. 22 werset. List do Rzymian, trzeci rozdział, 22 werset. Najpierw 30. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Posłuchajcie. Ludzie są z gruntu źli, a nie dobrzy. W ogóle nie robimy założenia, że ludzie są dobrzy. My byliśmy, my się narodziliśmy na, tą, na tej ziemi w ciele źli. Zobaczcie, żadnego dziecka nie trzeba uczyć przeciwstawiania się rodzicom. Zauważyliście to? Żadnego dziecka. Żadnego dziecka nie uczymy jak się buntować. Żadnego dziecka nie uczymy jak mówić nie, kiedy rodzice o coś proszą. Skąd te dzieci się tego uczą? Bo mają taką naturę. Rozumiecie? Bo mają natury taką. Ponieważ nie ma ani jednego sprawiedliwego. Problemem człowieka jest grzech. A rozwiązaniem problemu z grzechem jest Jezus Chrystus. Czyli nie ma innego rozwiązania problemu. Zobaczcie. Kiedy narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha, prawda? To przyjęliśmy Jezusa jako niezasłużoną ofiarę za nasze grzechy. Zgadzacie? Ale również, posłuchaj, każda inna forma w naszym życiu, ona potrzebuje Chrystusa. I teraz, jeżeli my widzimy w naszych duszach jakiekolwiek mankamenty w naszym życiu jeśli widzimy mankamenty to czego one potrzebują Chrystusa co to znaczy Chrystusa jego poglądów jego zdania jego mocy jego siły to nie jest coś takiego kochani że my bierzemy jakąś dziedzinę życia i my obwiniamy za patologię tej dziedziny szatana i my mówimy teraz tak Trzeba wyrzucić demony z nas. Ja mówię tak, demony trzeba wyrzucić i demony trzeba wyrzucać. Tylko, że wyrzucenie demona niczego może nie zmienić. Po prostu na chwilę coś się wydarzy pozytywnego, ale jeżeli Ty nie wprowadzisz systemu Chrystusowego do danej dziedziny, to ta dziedzina z powrotem będzie zademoniona. To są fundamenty. Słuchajcie, Problemem człowieka zawsze jest grzech. Zawsze. Jeżeli w moim życiu następuje problem, to dla mnie problem równa się grzech. Co to znaczy, że problem równa się grzech? To znaczy, że ja zaczynam brać na warsztat daną dziedzinę i patrzę, tak, w jakim miejscu poszedłem w bok. Ja nie krzyczę na szatana, bom, bom, bon, bon. Bez przerwy. Tym, bo jak Ty masz otworzoną furtkę, to Ty możesz demony wyrzucać z siebie 8 razy na minutę, a one za chwilę będą z powrotem wracały. My kiedyś mieliśmy spotkanie takie i ja miałem, miałem niewiele takich widzeń duchowych w swoim życiu, ale wtedy miałem takie widzenie duchowe, miałem wizję, po prostu wyrzucałem demony z chłopaka, a one po prostu... Stała miska, on je wyżykiwał do tej miski, a one z tej miski wychodziły i wdrapywały się po jego kolanach, wchodziły mu przez usta z powrotem. Ja wiem, słuchajcie, my byśmy e, nie było końca tego, tego, tego procederu. Mieliśmy je to trwało. No bez końca to trwało. Kurczę, ja mówię, co się tu dzieje? Potem Agata miała sen proroczy i powiedziała, co się dzieje z nim, z jego rodziną i tak dalej. Zaczęliśmy to widzieć wtedy jeszcze mało, mieliśmy takiej mało, dojrza, mało dojrzałości takiej duchowej, i po prostu zobaczyliśmy, że ci ludzie nie chcą wyjść z pewnych rzeczy oni, nie chcą zamknąć pewnych furtek i my możemy przez Ciebie do grobowej deski z nich demony wyrzucać. A one będą i tak wchodziły z powrotem. Dlatego, że problemem człowieka nie jest szatan, problemem człowieka jest grzech. Grzech to jest błąd. Jeżeli błądzę gdzieś w duszy swojej, to przez to otwieram drogę demonom. I ja też nie mogę uczyć różnych ludzi w ten sposób, że spotykamy e, gdzieś tam e, e, pijanek, powiedzmy, przychodzi do Ciebie człowiek, on ma problem z, z jakąś rzeczą i mówimy do niego, że rzucimy z Ciebie demona alkoholizmu, w Ciebie, e, wiesz, Bóg Cię kocha i go, wie, przygłaszczemy go, przy, pr nie, ten człowiek musi zrozumieć, że, e, przepraszam, do niego nie przyszedł najpierw demon alkoholizmu. Ten człowiek po prostu zaczął pić. Z jakichś przyczyn zaczął pić. Wiecie, kiedyś w Rosji, to było, ja wiem, ze 20 lat temu, było coś takiego, może z 15. Dużo o tym mówiła telewizja. Był taki gość, co przestał brać heroinę po 20 czy tam wielu latach brania heroiny. I on tak dużo dawał wywiadów w telewizji. W ogóle on założył rodzinę i urodziło mu się dziecko. I on był taką osobą medialną. I on dawał takie, wiecie, mówił jak można wyjść z narkotyków i w ogóle, nie? I któregoś dnia się powiesił. Już będąc trzeźwym wiele, wiele lat. I zostawił list. Wiecie co było w tym liście napisane? Że w jego życiu jest taka pustka, której on niczym nie potrafi i On nie umie z tym żyć. Tak on przestał brać narkotyki. Tak? Bo bez Boga można przestać brać narkotyki, można przestać spać, można przestać chlać, tak? Ale jeżeli się nie uzna, że to był grzech, że to był błąd, tak? Nie uzna się tego, to nic tobie nie pomoże. I fundamentem wiary jest to, że problemem człowieka jest grzech. Jak usługujecie ludziom, pamiętajcie, oni mają jeden problem grzech. Mają problem z grzechem. Z grzechem, nie z diabłem. Diabeł jest skutkiem od grzechu. Dlaczego diabeł skusił Ewę i Adama? Po to, żeby oni grzeszyli, aby on mógł funkcjonować. On wiedział, że tylko odstępstwo jest w stanie doprowadzić do tego, że on śmiało będzie mógł zarządzać ziemią. Przez ludzi. Rozumiecie? To jest to. I możesz mnóstwo demonów wyrzucać z ludzi. Ale jeżeli ludzie nie uznają czegoś za grzech, ja, grzech... Są ludzie, którzy nie chcą zrozumieć prostych rzeczy. Prostych. E, i mówią, nie. że to nie jest problem, że ja mam takie zdanie. To nie jest kłopot. Ja mówię, to jest kłopot, bo to jest grzech. Ty masz kłopot. Masz grzech w swoim życiu. To znaczy błąd. Jesteś, jesteś człowiekiem, który ma błąd jakiś. Jakieś zwarcie na kablu masz, rozumiesz o to chodzi? Masz zwarcie jakieś. Te zwarcie, co się nazywa grzech właśnie. Jest zwarcie. Jeżeli uświadomimy to sobie, to zobaczymy, że rzeczy są o wiele, o wiele prostsze. Nie będziemy się dziwić, a skąd się to wzięło, a skąd się tamto wzięło. Tylko przyjdziemy, będziemy przychodzić do Boga w naszych duchach i będziemy mówić – Ojcze, pokaż nam błąd naszych dusz. I Duch Święty będzie Ci pokazywał błąd duszy, On jest pierwszy do tego, żeby Ci to pokazywać. Pokażę Ci ten błąd i Ty wtedy powiesz – Ojcze, co mam dalej robić? A On jest mistrzem świata w tym, żeby Ci pokazać, co z tym zrobić jeżeli tam są demony, rozumiesz, to on od razu Ci to będzie pokazywał i powie tak, słuchaj, najpierw podejmij decyzję, że ta i ta dziedzina idzie pod moją mój autorytet. Podejmij decyzję, że zmieniasz w ogóle w tej dziedzinie wszystko. Tak, ojcze, ale nie mam siły, nie przejmuj ja mam siłę. załatwimy to we dwóch, ja i Ty. Ty uznaj ten fakt, ty uznaj ten fakt, następnie powywalaj demony stamtąd, już moją mocą, tak? Następnie pomogę Ci, za pomocą mojej mocy, wprowadzać zmiany w tej dziedzinie. Rozumiesz? Po prostu. To jest błąd jakiś. Wiecie, jak my usługujemy małżeństwo, ludzie mają tak mizerne pojęcie, jak funkcjonować w małżeństwie, natomiast są mistrzami w tym, w jaki sposób zakamuflować bałagan w małżeństwie, przychodząc do kościoła. Zawodowcy! Spotkałem tylu zawodowców w człowieku. A ja spojrzę na nich i wiem, że jest kiszka. Wiesz, kiszka. Wiecie, jakie ludzie mają... Nagrywa się to, to wam później powiem. Jakie? Mają ludzie takie poronione, poronione pomysły, że ja czasem mi słucham, ja mówię, nie wierzę, że to słyszę. Nie wierzę. Po prostu ja bym nie wymyślił tego. Słuchajcie, ja ćpałem, a takie rzeczy bym nie wymyślił. Co ludzie przeżywają na trzeźwo. Jakie mają toki myślowe, na trzeźwo. Ja mówię, o Boże kochany. na trzeźwo tak mają? To jest szok. Teraz takiemu człowiekowi usługiwałem tam w kolanii, po prostu przychodziło słowo wiedzy, cały czas miałem bardzo silne słowo wiedzy. Powiedziałem mu, jak książkę to przeczytałem. On mówi, o Boże, ja mówię, no to tak działa, to tak jest. On mówi. Pokazałem mu co, co w nim jest, nawet nie umiał tego nazwać. Problemem człowieka jest grzech, to jest problem, ale rozwiązaniem grzechu jest Chrystus. Od razu jest rozwiązanie, to jest bardzo proste, to jest niesamowicie proste. Dla osób, które nie oddały życia Jezusowi, jedynym sposobem jest oddać życie Jezusowi. Pamiętajcie, nigdy nikogo nie prowadźcie do Kościoła. Zawsze ludzi prowadźcie do Jezusa, znaczy do Kościoła, tam gdzie są spotkania to można przyprowadzać ludzi. Bo tam ich będzie dotykał Duch Święty, namaszczenie i tak dalej. Ale chodzi o to, że nie wprowadzajcie ludzi węklawy kościoła, nienarodzonych w Bożego Ducha. Bo Oni Jezusa muszą przyjąć. To nie ma, że naprawiamy. Naprawiamy teraz kogoś, przychodzi na grupę, teraz naprawiać tutaj. Nie będziesz go na to Jezusa przyprowadzić. Chcesz Jezusa? Nie chcę. A gdzie? <słuchaj> to naprawdę, naprawdę to nie trzeba się tylko bać. Bo jak ktoś nie chce Jezusa, posłuchaj, jak ktoś nie chce Jezusa, to On nie chce Ciebie, bo co? Bo Ty jesteś w Jezusie, a Jezus w Tobie. Odrzucając Jezusa, odrzuca Ciebie. Nie pomożesz Mu poza Chrystusem. Nie możesz pomóc człowiekowi poza Chrystusem. Rozumiesz? Poza Chrystusem jesteś nieużyteczny. W Chrystusie jesteś wszechmogący. W Chrystusie, jak ja stoję, ktoś do mnie dzwoni, czy pisze, czy mówi, ja mówię, mogę Ci pomóc na pewno. Na pewno, na pewno Ci pomogę. Ja cię naprawdę mówię do ludzi: na pewno Ci pomogę. Natomiast musisz słuchać uważnie tego, co mówię i postępować zgodnie z tym. Słuchajcie, są tacy ludzie. I naprawdę oni wychodzą ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Od sfer fizycznych, od tego, że cuda się dzieją w ich ciałach, w umysłach itd., i tak dalej, po sferę jakich każdej inne. Ale co? W Chrystusie. Ponieważ problemem człowieka jest grzech czyli odstępstwo od Bożej Prawdy, a ratunkiem dla człowieka jest Chrystus i jakby nie ma innego ratunku, nie ma, nie ma. Kościół jest słaby, bo jest mnóstwo ludzi w Kościele, którzy są przytuleni przez Kościół. Kościół kocha przytulać ludzi, przytulać, rozumiesz? Nie ma problemu z przytulaniem ludzi, tylko ile wytrzymasz, posłuchaj, cały czas przytulając człowieka, rozumiesz, cały czas przytulając człowieka, który nie chce nic dalej ze sobą robić. Rozumiesz? Przytulamy kogoś. My, ja mogę kogoś przytulić dlatego, że, że, że, że kocham, że, że po prostu mam w, sobie, mam w sobie wrażliwość jakąś duchową, tak? Ale ja go przytulam po co? Żeby go uratować. Właściwie jestem cały czas jakby taki, taki jestem cały czas rybak. Cały czas tam robię te rzeczy takim podstępem trochę. Ja go nie przytulam, żeby go przytulić. Wiecie, po co go przytulam? Żeby go pozyskać. To jest bardzo proste. Ja zamierzam go pozyskać. Ja się w ogóle nie cieszę, że on przestanie płakać na moim ramieniu. <coughs> rozumiesz? Bo to nie, to co? To, to, to, to, to wystarczy być psychologiem, żeby na twoim ramieniu przestawali płakać. To psychologia do tego wystarczy, rozumiesz? Nie ma kłopotu. Ale chodzi, żeby pozyskać go. A więc problemem człowieka jest grzech, rozwiązaniem jest Chrystus. Musimy zrozumieć, że zastępcza, ofiara Jezusa, to jest coś absolutnie doskonałego. Nie ma tam nic dodać, nic ująć. Nie ma w twoim, nie, w twoim życiu większej potrzeby niż ofiara Jezusa Chrystusa. Nie ma potrzeby żadnej większej. Nie ma potrzeby większej. Bo w, w ofierze Jezusa Chrystusa został zlikwidowany grzech. I teraz, jeżeli nie ma grzechu, rozumiesz, to między Tobą a Bogiem, który jestem i jestem dobry, nie ma żadnej pari. Żadnych parni. Jesteś z Nim twarzą w twarz. Zrozum, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś twarzą w twarz z Nim, z tym Bogiem. Jesteś twarzą w twarz. On nie jest daleki, tylko jest bliski, bo Ty już przyjąłeś ofiarę Jezusa Chrystusa. I teraz, będąc Nim twarzą, ty możesz nie czuć. Czemu nie czuję? Czemu tak nie doświadczam? Czemu? Ja mówię, bo jest grzech w duszy. Likwidujmy grzechy z duszy, będziemy doświadczać teraz bardziej Bożej obecności. Bardzo prosto. To bardzo proste. Likwidujmy grzechy z naszych dusz. Będziemy doświadczać Bożej obecności. Rozumiesz? Inaczej po prostu likwidujmy te rzeczy z naszych dusz. Wywalajmy je, proszę wie w dom, dom, dom, dom, bo rozumiesz? A Bóg mówi to teraz, bo ja jestem, Bóg mówi cały czas, ale nie doświadczasz mnie tylko dlatego, że tam Ci przeszkadza toś masz brudy różne. Bo się kładziesz spać i myślisz o swoich problemach. A ja mówię, jak się kładziesz spać, to się mut innymi językami aż uśniesz, ucz się tego. Się nie kładzie spać proszę ciebie i się myśli o problemach, tylko się kładzie spać szara mahana masa, barabasela, La tak się idzie spać na litość boską. No kto chodzi spać, myśląc o problemach. Samobójca dusze. <laughs> Rozumiesz? Jakiś kamikadze. Ponieważ ty robiąc to, to tak jakbyś po prostu. Ja nie wiem, nie, nie, nie mył się I, i, i cały czas. I, i cały czas miał jakąś sieczkę w głowie, sieczkę I, w, i Ty się dziwisz, że w nocy miał... Ale miałem jazdę w nocy, szatan... To... No, trudno, żeby Cię nie atakował, przyjacielu, jak Ty myślisz o swoich zadłużeniach, o kredytach, o innych rzeczach, a jeszcze się ze swoją żoną pokłóciłeś, rozumiesz, tyłkiem się odwróciłeś do niej. I, ja, jak Ty chcesz, to co Ty chcesz mieć tam w nocy? Przecież przychodzi ten, który żre proch i jeszcze korzysta z tego, że jesteś nieświadomy, rozumiesz, i ci ładuje program wirusowy. To, to normalne rzeczy. A, a gdzie Bóg ze mną? Bo mówię, jest z Tobą cały czas, bo On w ogóle jest i jest dobry, tylko On cały czas nas kieruje do wykonywania, jakby do brania określonych rzeczy. Mówi weź z tej ofiary Chrystusu Weź z Jego zmartwychwstań. Weź z tych rzeczy. To są fundamentalne sprawy. Problemem człowieka jest grzech. Rozwiązaniem problemu jest Jezus. Zastępcza ofiara Jezusa jest wszystkim, co potrzebujemy. Jest koniec. Zamknięty temat jest. Ofiara została złożona. Co się dalej stało? On wstał z martwych. On wstał z martwych. On po prostu stał z martwych. I to, że On wstał z martwych, doprowadza do tego, że my jesteśmy w miejscu, a on, a pamiętaj, zamieszkał w Tobie, że ty nie należysz, w ogóle nie, jakby nawet nie dotykasz sfery śmierci. Jakby jesteś wolny od tej sfery śmierci. Jesteś wolny od sfery śmierci. Wiecie, jak siedziałem w więzieniu i już kilku nas było nawróconych w seri, bo przyprowadzałem do Jezusa ludzi, a też kilku było, którzy nie oddali życia Jezusowi jeszcze. I oni śpali. wąchali codziennie. I my wychodziliśmy na spacer codziennie i oni mówili do nas tak, jak wrócicie, to nie będziecie wiedzieć, czy w jakiejś tam piciu, albo gdzieś nie macie amfetaminy wrzucone. I zobaczymy, jak będziecie tego waszego Jezusa wielbić, jak się naćpaczy. I my wychodziliśmy na spacer ćwiczyć każdego dnia i taki chłopak, taki świeżo nawrócony, taki rosły, taki, on się tak strasznie bo mówi Artur, a jak oni mi wrzucą? A ja jeszcze specjalnie robiłem tak, bo ja taki jestem bardzo poukładany. I zanim wychodziłem na spacer, a na spacerze miałem ćwiczeń, to sobie już na przykład robiłem jakieś picie, jakiegoś izostara i kanapki sobie robiłem, żeby po przyjściu od razu mieć przygotowane jedzenie. I oni, ja mówię, no, możecie sobie zrobić tak. a jak nam coś włożą, mówię, to zeżresz z tą amfetaminą. Ja się naczpam, Nie naćpasz się. Ponieważ szesnasty rozdział Ewangelii Marka mówi, że cokolwiek trującego byśmy wypili nic nam nie będzie. Mogą Ci tutaj załadować 5 gramów, nic nie będzie NIC! Nie wiem czy nam rzucili czy nie. Wiem, że nigdy nie byliśmy na naćpani. Wiem, że nigdy nie byliśmy naćpani. Nigdy. Nigdy. W konsekwencji ten co najwięcej huczał, słuchajcie, Któregoś dnia w kamińsku w więzieniu wybiegł z Biblią swoją do, na, na spotkanie i mówi, Bracia ratujcie mnie, bo ginę! W czym jest rzecz? Nie masz nic wspólnego ze sferą śmierci. Nie możesz myśleć, że masz coś wspólnego ze sferą śmierci. Nie możesz gloryfikować śmierci w swoim życiu. Nie możesz gloryfikować problemów w swoim życiu, bo problemy należą do sfery śmierci. Nie możesz gloryfikować nieszczęść, bo one należą do sfery śmierci, nie możesz gloryfikować porażek, bo one należą do sfery śmierci, ponieważ to Ciebie nie dotyczy. To to czemu jednak to mnie dotyka? Przyjrzyj się duszy swojej, przyjrzyj się czy tam błędów nie ma już, ponieważ problemem człowieka jest grzech. Jeżeli doświadczam, posłuchaj, jeżeli ja, Artur Ceroński, doświadczam jakiegoś problemu zewnętrznego i ten problem niszczy mnie, to znaczy, że on jest wynikiem jakiego, jakiegoś mojego problemu wewnętrznego. Ponieważ opresja sama z siebie nie może mnie dotknąć, bo jestem poza sferą śmierci, bo jestem z Chrystusem wzbudzony z martwy. Jak ja słyszę ludzi i mówią tak Szatan to mnie tak atakuje, ja mówię, naprawdę zrobiłeś z Niego Boga. No naprawdę. Zrobiłeś Boga z Niego. No Ty uważasz, że szatan Cię atakuje i Ty nie możesz żyć, wiecie, ludzie myślą, że zrobią coś dla Boga na przykład, jakąś wielką rzecz. No nie wiem, uzdrawiają chorych, z zmarłych, głoszą Ewangelię, jest jakaś akcja na przykład Boża i potem jest źle w domu i mówią, szatan się ścina. O, diabeł mnie atakuje! O, podniotę człowieka z wózka! O, atakuje mnie szatan! Nie że ty przytomny? No, szatan? No, szatan cię atakuje? No, jak ty w ogóle możesz twierdzić, że szatan cię atakuje? Co? Dlaczego masz tą teologię? Skąd ją wziąłeś? Jak ją? Przecież jest napisane, że. Jezus rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności, mocy i panowania. To jak On Cię atakuje, jak On jest rozbrojony? Jest napisane, że wystawił Go na pokaz. Święty Paweł używa tutaj analogii, kiedy rozebrani żołnierze armii przegranej maszerowali nago przed królem. Satan został rozebrany do gołego tyłka i przeprowadzony na postronku przez Jezusa przed Bogiem Ojcem. Rozebrany, poniżony, rozumiesz, że to jakby zdławiony do końca. Zdławiony. Szadam mnie atakuje, ja mówię, powiem Ci coś. Nie nadawaj mu rangi, punkt pierwszy. Punkt drugi, weź swoją duszę na warsztat. Weź swoją duszę na warsztat, ponieważ problemem człowieka jest grzech. A rozwiązaniem na grzech jest Chrystus. Zastosuj Chrystusa do tej dziedziny życia. Zastosuj Chrystusa. Jak mam zastosować Chrystusa do mojego małżeństwa? Przecież to mówią, że on tu też nie da się karać normalnie. <śmiech> ja sobie weź sobie Ewangelię i zobacz, jakby postąpił Chrystus. Przyjrzyj się, przyjrzyj się, co On by zrobił z nią. Co by powiedział jej? Jakby był z nią? Poglądaj, a potem zacznij to robić. Ale to jest takie trudne. To nie jest trudne, bo jest w Tobie jestem. Wystarczy, że skierujesz się w tą stronę i wszystko możesz zrobić. Wszystko możesz zrobić. Wszystko. Możesz być zupełnie innym mężem. Zupełnie innym mężem, a ty możesz być zupełnie inną żoną. Problem nie leży na zewnątrz, problem leży w środku zawsze. I Jezus jest jedynym pośrednikiem. To jest jedyny pośrednik. Fundamentem wiary to, że Jezus jest jedynym pośrednikiem. Usługujemy sobie nawzajem. Przyjmujemy jedni od drugich Chrystusa. Dzielimy się objawieniami, dzielimy się darami, usługujemy sobie darami i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, nie opierajmy się nigdy na człowieku. Nie możemy się na sobie opierać. Co to znaczy? To nie znaczy, że nie mamy być wobec siebie lojalni, uczciwi i kłaść życia za siebie. Nie, mamy to robić. Mamy być lojalni, uczciwi i kłaść życie za siebie. To jest. Rozumiesz? To jest podstawowa sprawa. Ale nie możemy liczyć na to, że ktoś z nas załatwi za nas sprawy z Bogiem. Rozumiesz? Nikt za Ciebie nie będzie załatwiał Twoich spraw z Bogiem. Nikt na świecie. I nikt nie powinien tego robić. Nikt nie powinien tego robić. I nikt też nie powinien tak nauczać. Mamy się trzymać z miłości razem. Wiecie? Mamy się trzymać z miłości razem. Z miłości. Tylko z jednego powodu. Tylko to nas może, musi trzymać. Jak nas nie będzie trzymała miłość, to się wszystko rozejdzie w szpach. Albo nas trzyma miłość i życie kładziemy za siebie, albo po prostu nie ma żadnych szans powodzenia. Ale musimy wiedzieć, że Jezus jest jedynym pośrednikiem. Czyli my nie możemy liczyć na to, że jakiś człowiek załatwi nam jakieś rzeczy w życiu. Że ten usługujący się o mnie pomodli i z problemy minął. Ludzie biegną, szukają, mówię, o bo tamten usługujący jest taki namaszczony, on na mnie położy ręce, to demony ze mnie wyjdą i rzeczy się zmienią. Ja mówię, jesteś w wielkim błędzie. Tak, tamten jest, y, usługujący jest namaszczony, położy na ciebie ręce, demony z ciebie wyjdą, tak? Ale potem przyjdą. Bo no ty potem wrócisz do domu, nie będzie tam usługującego, który jest taki namaszczony. I koniec. I w domu będzie, proszę Ciebie, mąż, który już takie namaszczony nie jest, żona, która taka namaszczona jest, dzieci w ogóle nie są namaszczone, proszę Ciebie, i pies, proszę Ciebie, i kot, co całkiem nie namaszczeni, i jest ich ataka, i mówisz, piekło mi się zawaliło na łeb, a wczoraj byłem na takiej konferencji, takie było namaszczenie, a dzisiaj siedzę sam, Panie Boże, o co chodzi? Rozumiesz? Normalne życie chrześcijan. Tak. Przeciętne. Wielkie namaszczenie, wielką konferencja. A w domu nie jest w stanie sprostać, pro Ciebie żonie co ma okres? Okres żony załatwi, pro Ciebie namaszczenie. Silniejszy okres, nic namaszczenie. Dziękuję uprzejmie. Zespół napięcia pro Ciebie Cię załatwił już. Jak to się stało? A! Brak fundamentów. Jeśli zespół napięcia e, przed, przedmiesiączkowego żony Cię załatwia, to znaczy, że nie masz zbudowanych fundamentów wiary. I koniec rozumiecie na czym też polega? Nie ma innego pośrednika. Problemem człowieka jest grzech. Jedynym rozwiązaniem na to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest doskonałą ofiarą. stanie doprowadziło do tego, że jesteś oddzielony od śmierci, a więc nie gloryfikuj diabła. Nie mów, jak on jest wielki, jak się piekło wali na głowę, rozumiesz? Bo przez to go karmisz, bo on potrzebuje być karmiony, tak? I nie miej innego pośrednika niż Jezus Chrystus. <coughs> nie funkcjonuj w inny sposób. Nie mów z tobą nam o tym. Namaszczenie. Namaszczenie. Ty jesteś generatorem namaszczenia, tak naprawdę na marginesie zupełnie. Ty masz być generatorem namaszczenia, bo w tobie jest wielki jest. To w tobie jest wielki jest. Я тоже ощущаю.